Nowa Polska. Nowa Polska. Cały czas słuchają państwo dwójki przed mikrofonem Ewa Szczecińska, a w płytowym odtwarzaczu muzyka Adrianny Kubicy Cypek. Na spotkanie z kompozytorką i z jej piękną muzyką zapraszam bardzo gorąco. Adrianna Kubica Cypek urodziła się 30 lat temu w Kędzierzynie-Koźlu. Najpierw grała na fortepianie, potem studiowała kompozycję i teorię muzyki w pobliskich Katowicach w klasie Aleksandra Lasonia, konsultując też swoje harmoniczne pomysły z Eugeniuszem Knapikiem, a estetyczne z Marcinem Trzęsiokiem. Następnie w poszukiwaniu kompozytorskiej wiedzy i doświadczeń ruszyła do Francji, studiowała w Lyonie i w końcu do Kopenhagi. Tam kontynuowała studia i pozostała na dłużej, być może na zawsze. Adrianna mieszka w Kopenhadze, a w Polsce bywa między innymi odwiedzając rodzinę na święta. I tak kilka dni temu udało się nam porozmawiać. Adrianna w Radiu Katowice, ja w radiowej Dwójce w Warszawie. I na sam koniec rozmowy, już na pożegnanie, zadałam kompozytorce pytanie o to, co najważniejsze. Poprosiłam ją o muzyczne wyznanie wiary. Co usłyszałam? Powiedziałabym, żeby szukać maksymalnej i absolutnej, bolesnej szczerości z samym sobą, że pewne rzeczy czasami powinny być powiedziane, żeby jednak trzymać się tej szczerości z samym sobą i oczywiście otwierać na wiele rzeczy. Ja tak trochę usprawiedliwiam to, że nie dotykam muzyki elektronicznej albo elektroakustycznej, ale jest to coś, czego w tym momencie i od kilku lat absolutnie nie czuję. Dotknęłam tego kilka razy i mam też na koncie paru utworów elektroakustycznych, jednak w naszej rzeczywistości, kiedy jesteśmy otoczeni elektroniką i dźwiękami ze sztucznego źródła, przynajmniej ja tak bardzo potrzebuję kontaktu z muzyką akustyczną i żywą, tworzoną na bieżąco. I polecam ściągnąć słuchawki, nie, słuchać, nie zamykać się przed naszym środowiskiem dźwiękowym, które nie zawsze jest piękne, ale chodzi o to, żeby być świadomym tego akustycznego środowiska, które nas otacza. Nie tworzyć sobie sztucznej, schizofrenicznej rzeczywistości, przez to, że jesteśmy panami tego, co jesteśmy w stanie usłyszeć. Tak zakończyła się moja rozmowa z bohaterką dzisiejszej audycji cyklonowa Polska, Adrianą Kubicą Cypek. Było to w miniony wtorek. Artystka powiedziała coś bardzo ważnego. Po pierwsze, w epoce wszechobecnej komercji, walki o masowego słuchacza. Ona podkreśla potrzebę bolesnej szczerości wobec siebie. Chodzi zatem o traktowanie twórczości nie jako zaspokajania potrzeb bliżej nieokreślonych słuchaczy, tylko o twórczość jako dzielenie się sobą. Ja tak to rozumiem. A drugi ważny wątek tej wypowiedzi dotyczy unikania wszechobecnej elektroniki. Tego rodzaju wyznania słyszałam w ostatnich miesiącach od wielu kompozytorów. Najwyraźniej sztuczność, plastik, dochodzące zewsząd, z przejeżdżających samochodów, z kawiarni, głośne bity, tak bardzo uprzykrzają nam życie, że artyści, ludzie wrażliwi, przychodzą nam z pomocą, tworząc muzykę, która jest całkowitym zaprzeczeniem głośnej, elektronicznej muzyki. To był fragment utworu Adrianny Kubicy Cypek zatytułowanego Reflection Nebula. Wykonany był podczas ubiegłorocznego festiwalu prawykonań w Katowicach. To pierwszy utwór kompozytorki wybrany do dzisiejszej audycji. Muzyka, w której czas spotyka się z przestrzenią, a wszystko razem jest przepływem. Zanim wysłuchamy nagrania tego utworu w całości, oddamy głos kompozytorce. Muzyka wokalna i muzyka instrumentalna, komponowane na głosy i na instrumenty, bez elektroniki, jak słyszeliśmy przed chwilą. Czy Adrianna traktuje inaczej pracę z ludzkim głosem niż z instrumentami? Takie było moje pierwsze do niej pytanie. Wszędzie chodzi o relację pomiędzy napięciem i rozwiązaniem w muzyce. Natomiast różnica jest taka, że jeżeli myślę o głosach wokalnych, próbuję je traktować jak instrumenty. Zupełnie odwrotnie dzieje się, kiedy pracuję z instrumentami. Wtedy próbuję trochę tej wokalnej jakości dźwięku wpleść. Tej organicznej jakości, niedoskonałości, która jest taka piękna w ludzkim głosie. I te dwie obserwacje Adrianny Kubicy-Cypek sporo już mówią o jej twórczej postawie. Napięcie i odprężenie jako sposób na kreowanie muzycznej narracji. Ta uwaga zdradza uważność artystki na zjawiska zachodzące w naturze, nie tylko w muzyce. Wiadomo też, że tak działa nasze ucho i nasz mózg. Potrzebujemy tego rodzaju dramaturgii. Napięcie i odprężenie. Falowanie, powiew wiatru, muzyka. A druga obserwacja kompozytorki dotyczy organiczności głosu i organiczności gry na instrumentach, która nie jest już tak pierwotna jak śpiew. Dlatego te dwa sposoby na muzyczność mogą się nawzajem ubogacać. Bardzo ciekawy był już sam początek naszej rozmowy. To teraz przyjrzyjmy się edukacji artystki. Studia w Katowicach, Lyonie i Kopenhadze. Co dały kompozytorce studia w tak różnych ośrodkach? W Katowicach studiowałam i kompozycję, i teorię muzyki. Także Katowice dały mi taką solidną podstawę, jeżeli chodzi o estetykę muzyczną, o filozofię muzyki, o literaturę muzyczną i też o techniki kompozytorskie, szczególnie XX wieku. Takie solidne podstawy do tego, żeby poznać język innych kompozytorów i twórców. A u kogo studiowałaś w Katowicach? U profesora Aleksandra Lasonia, to był mój główny profesor z kompozycji. Natomiast miałam też kontakt z profesorem Knapikiem, który uczył mnie harmonii. Z profesorem Trzęsiokiem, który prowadził wspaniałe zajęcia z estetyki muzycznej. To pamiętam bardzo dobrze i dużo z tego wyciągnęłam wniosków dla siebie samej i dla tego, co staram się robić w muzyce. Potem Lyon. I tam studiowałam u dwóch profesorów. To była sytuacja troszeczkę inna niż w Katowicach, gdzie był ten główny profesor z kompozycji jeden. Tam miałam taki warsztat z orkiestracji i aranżacji. I też pierwsze takie praktyczne doświadczenie w tym właśnie i też w muzyce wokalnej. Byłam tam członkiem zespołu wokalnego. Wykonywaliśmy dużo muzyki francuskiej współczesnej i wpłynęło to na mnie i na, na to, co robię obecnie i na to, co robiłam do tej pory. A jakim głosem śpiewałaś w zespole wokalnym? Wyższym altem. W Francji miałam okazję popełniać takie pierwsze błędy, jeżeli chodzi o orkiestrację i myślę, że to jest bardzo potrzebne kompozytorom, żeby mieć tą przestrzeń, żeby sobie tych błędów trochę popełnić, żeby móc przeprowadzić jakieś eksperymenty, co działa, co nie działa i jakie brzmienie mnie satysfakcjonuje. I to był taki czas w miarę na, na spokojnie, kiedy z orkiestrą szkolną mieliśmy okazję, która była zresztą znakomita. Mieliśmy pierwsze sesje nagraniowe z orkiestrą kameralną, gdzie jako kompozytorka albo aranżarka mogłam też mieć coś do powiedzenia albo mogłam wprowadzać jakieś drobne zmiany. Mhm. No i potem Kopenhaga, w której ostatecznie zostałaś. No i Kopenhaga to było takie zderzenie z tą praktycznością bycia kompozytorem, czy, czy też producentem festiwali, bo zajmuję się też trochę działaniem jako organizatorka festiwali muzycznych w Kopenhadze. Ta praktyczność i to działanie, taki management, ta strona działania jako kompozytor, myślę, że to było najważniejsze, czego się nauczyłam. Takie praktyczne podejście do tego, jakie działania podejmować, i to też metodą prób i błędów, bo myślę, że nie ma tutaj jednej drogi dla twórców muzyki instrumentalnej czy elektronicznej. Każdy ma jakąś swoją ścieżkę i popełnia swoje własne błędy, ale myślę, że jeżeli chodzi o Kopenhagę, to było to, czego się nauczyłam tam. A możesz dać jakiś przykład tego jakie błędy zdarzyło ci się popełnić we Francji i jakie wnioski z nich wyciągnęłaś? Bo dużo mówisz o tym, że właśnie błąd jest czymś, na czym możemy się uczyć. I potem to samo w Kopenhadze. Coś przypomnisz sobie? Jakiś konkretny przykład? Chodzi o takie krytyczne podejście do akcji, które się podejmuje albo do bycia odrzuconym. Słyszałam to nieraz, że na jedno tak przypada kilkaset nie. Nie można jakby spoczywać na pewnych odmownych odpowiedziach, czy jury, czy konkursów, czy przesłuchań, czy egzaminów na uczelnie, że trzeba po prostu robić swoje i jeżeli to jest ścieżka, którą się wybiera, to pewne rzeczy nie od razu będą działać. Trzeba też szukać takiej szczerości ze samym sobą, żeby nie ulegać pokusie, żeby iść w kierunki, w które są obecnie na przykład popularne. Żeby jednak ta szczerość ze sobą samym, jako artysta czy jako kompozytor, żeby jednak była na pierwszym miejscu. Otóż to, studia kompozytorskie to nie tylko nauka komponowania, techniki kompozytorskie, estetyka, ale także przyswajanie wiedzy na temat funkcjonowania twórcy we współczesnym świecie. A także pozwolenie sobie na popełnianie błędów i wyciąganie wniosków. To teraz możemy posłuchać już wprowadzenia do utworu Reflection Nebula. Było to moje pierwsze podejście do materii symfonicznej. Potraktowałam to bardzo osobiście. Szukałam takich solidnych podstaw, bo po co w ogóle podejmuję to wyzwanie, żeby dotykać muzyki symfonicznej. Miałam taką wspaniałą rozmowę z moim promotorem z teorii muzyki, Wojtkiem Stępniem i on Powiedział mi o tym, że on wierzy, że... On to określił jako taka teoria osobowości, że nasza osobowość muzyczna jako kompozytorów jest sumą innych osobowości, z którymi stykamy się jako artyści, jako kompozytorzy. I zapytał mnie wprost, na co składa się twoja muzyczna osobowość? Język jakich kompozytorów jest w twoim języku? To była jedna z podstaw tej kompozycji Reflection Nebula. Bo ja tam po prostu... Cytuję albo pośrednio, albo bezpośrednio różne dzieła, które bardzo mocno na mnie wpłynęły w tamtym momencie, kiedy to otworzyłam. Znajduje się tam pośredni cytat z muzyki Maria Raymonda Schaeffera, kanadyjskiego kompozytora. Jest tam dosyć spory i wyraźny cytat z Turanga Lili Messiena. Jest tam też cytat z mojej własnej muzyki. Pierwsze nuty, które otwierają kompozycję, to jest cytat z moich sonetów Szekspira napisanych na Baryton i fortepian, które były wykonywane w nosprze parę lat temu. To było w trakcie pandemii. To były Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w 2020 roku. Jest też kilka takich pośrednich zabiegów, które albo technik, na przykład 12-tonowa technika Szymberga. Jest też trochę Beethovena i trochę Góreckiego, więc jakby zebrałam te wszystkie takie kamienie milowe w mojej edukacji i... Ułożyłam z tego taką mozaikę, a sam tytuł przyszedł na koniec, bo Reflection Nebula to jest taki fenomen, zjawisko w kosmosie, kiedy pył kosmiczny odbija światło gwiazd, które znajdują się wokół. Ten pył nie emituje żadnego światła sam z siebie, a jest takim widocznym tworem, który stanowi po prostu odbicie. Bardzo takie przetworzone i zupełnie zmieniające jakość światła, które jest odbite. To tak jakby pożyczyć komuś moje okulary, pokazać perspektywę, którą ja mam na to, co usłyszałam. Masa odniesień i cytatów. A jednak nie jest to kolaż, nie słychać ani przez sekundę szwów. Reflection Nebula to muzyka Adriany Kubicy-Cypek. Zarazem swoisty hołd dla muzyki, która była dla niej ważna. Także dla twórców, takich jak Olivier Messiaen, z jego symfonią Turanga Lilą, czy Marej Scheffer. Nikt z nas nie powinien odwracać się plecami do tego, co nas ukształtowało. Artystka zdaje się tym utworem patrzeć z czułością na swoich mistrzów. Ale zatrzymajmy się jeszcze przy samej materii dźwiękowej utworu skomponowanego na wielką orkiestrę. Na pewno bardzo zauważalna jest rola instrumentów smyczkowych, które powodują, że grawitacja, ciężkość utworu jakby rozmywa się i zanika, że utwór jest delikatnie zawieszony w przestrzeni i tak jakby nie osadzony w ogóle. To, co można też zauważyć, to to, że tam nie ma melodii, tam są linie, które się wzajemnie przeplatają. Te linie pośrednio przez to, że zmienia się kolor, to jest dla mnie narracja muzyczna. Reflection Nebula zaczęła Adriana Kubica-Cypek komponować w 2019 roku. Miała wtedy 23 lata. Ostateczna wersja powstała dwa lata później, a my posłuchamy nagrania z ubiegłorocznego festiwalu prawykonań w Katowicach. Grać będzie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Wincenta Kozłowskiego. Światłocienie przenikania, niespieszność i spektralne kolory. To był utwór Adriany Kubicy-Cypek, Reflection Nebula, grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Wincent Kozłowski. A zanim pojawi się w naszej audycji nowy wątek i jeszcze jeden utwór Adriany, proponuję kolejny fragment mojej rozmowy z kompozytorką To, co mi się też narzuca, i to właściwie w przypadku obydwu utworów, o których dzisiaj rozmawiamy, to jest być może twoje szczególne podejście do czasu, którym jest takim przepływem wchodzącym gdzieś organicznie w przestrzeń. Ja to tak słyszę. Możesz no, opowiedzieć o tym połączeniu czasu z czymś jeszcze zupełnie innym, z przestrzenią? Ja bym to określiła jako napięcie i rozwiązanie albo o takiej cielesności, którą muzyka w sobie zawiera, bo podejmując jakiś temat albo biorąc coś na warsztat albo zwracając na coś uwagę, staram się w miarę uważnie obserwować, jak reaguje moje ciało w danym momencie i potem muzycznie próbuję odtworzyć ten sam efekt. Chodzi o odtworzenie tego napięcia i rozwiązania, na przykład jeżeli myślimy o... Takiej naszej przestrzeni dźwiękowej, która uważam, że ona bardzo wpływa na to, jak my w ogóle tworzymy. To, czym się otaczamy, to jak dużo hałasu albo jak dużo spokoju jest wokół nas. Ma to ogromny wpływ na to, jak my te napięcia i rozwiązania kreujemy i jakie mamy w ciele. Ta relacja czasu i przestrzeni spotyka się jakoś w tym, jak myślę o tych cielesnych interpretacjach dźwięków, które słyszymy. A przed nami już za chwilę rozmowa o utworze skomponowanym przez Adrianę Kubice-Cypek dla krakowskiego zespołu Spółdzielnia Muzyczna, utworu, który zaczyna się tak. Sacred Noise to muzyka Adriany kubicy cypek stworzona we współpracy ze spółdzielnią muzyczną. Rozmowę o tym utworze rozpoczniemy od rozważań natury ogólnej i wrócimy na chwilę do utworu, który wybrzmiał przed chwilą. Twoja obserwacja na temat napięcia. I rozwiązania dotyczy czegoś głębszego w ogóle funkcjonowania w świecie, czy raczej tylko muzyki? Myślę, że wszystko jest bardzo ze sobą połączone i chyba nie można tego oddzielać. To, w jaki sposób funkcjonujemy, myślę, że powinno się przekładać na to, co się potem dzieje w, w muzyce. Myślę, że zawsze się to przekłada, nawet jeżeli jesteśmy nie do końca świadomi tego w danym momencie, Czasami wracam do pewnych kompozycji i dopiero jak przejrzę partyturę raz jeszcze albo przesłucham kolejnej interpretacji, to wiem o co mi chodziło w danym momencie, mm -hmm. w przeszłości. A ja bym ci zadała takie bardzo ogólne pytanie, jak ty myślisz dźwiękami, jak ty myślisz strukturami, kolorami? harmoniami, fakturami? W jakich korelacjach te wszystkie elementy muzyczne w twojej głowie funkcjonują? Ty masz jakieś swoje słyszenie, swoją wyobraźnię dźwiękową. To Co jest najważniejsze, co jest mniej ważne? Coś mogłabyś na ten temat powiedzieć? Tak. Myślę, że ten aspekt wizualny jest bardzo ważny, bo identyfikuje pewne struktury dźwiękowe, albo jeżeli myślę o tym, w jaki sposób chciałabym usłyszeć skomponowany utwór. Myślę w kategoriach kolorów i faktur. I zaczęłam to robić bardziej świadomie w ciągu ostatnich lat. Natomiast wydarzyło się to poprzez jakieś takie refleksje, które miałam nad moimi najwcześniejszymi wspomnieniami. Jako dziecko, jak grałam na fortepianie, jak rozczytywałam pierwsze kompozycje. Moje pierwsze wspomnienia to są kolory. Na przykład, że Sonata hydna ma kolor zielony, albo że są to połączenia pewnych kolorów. I to jest pierwsze, co widzę w głowie, identyfikując jakieś dźwięki, albo próbując wyrazić to, o co mi chodzi. Są to kolory, są to faktury i kształty, które też potem... Można przekładać na to, jak my to cieleśnie odczuwamy, że jak są widoczne ostrości czy opływowe kształty, to nasze ciało jakoś też nastawia się do tego. A w jakich kolorach i kształtach widzisz i czujesz refleks nebula? Bardzo wielu. I to zależy od tego, w którym miejscu tej kompozycji są to... Raczej ciemne i łagodne kolory. Takie półprzezroczyste, mogłabym powiedzieć. I też nie do końca wiem, jak to wytłumaczyć, bo nie jest to zbyt racjonalne i bardzo subiektywne. Ale jest to połączenie kilku kolorów, które są dosyć różne. Na przykład granatowy albo ciemnoniebieski. Jest też fiolet na granicy różu. Tak, mogę tak opowiadać o tych kolorach, ale... Nie wiem, wydaje mi się to tak subiektywne, że może powinno to zostać moje. A Sacred Noise, komponowany dla spółdzielni muzycznej? To był projekt Playground w zeszłym roku. To był taki dosyć duży eksperyment dla mnie, bo to chodziło o to, że my ten utwór jakby stworzymy razem ze spółdzielnią. I była to wspaniała współpraca, natomiast ja nie wiem, czy współpraca jest moją najmocniejszą stroną. Przy tym samym akcie tworzenia, więc dla mnie to było takie wyjście mocne ze strefy komfortu, żeby na wpół gotowe pomysły konsultować z muzykami. Było to bardzo, bardzo interesujące, bardzo intensywne doświadczenie i też takie założenie mieliśmy tam, że te moje doświadczenia z pracą z muzyki wokalnej ja próbuję przełożyć na muzykę instrumentalną. Był ten aspekt oraz aspekt soundscape'u czyli tego otoczenia dźwiękowego i ten utwór ma dwie części. Pierwsza część to jest element fascynacji dźwiękiem elektrycznych pojazdów. Te dźwięki potrafią być absolutnie zaskakujące, niekiedy kosmiczne i ta redukcja standardowego hałasu miejskiego na rzecz elektrycznych pojazdów jest dla mnie dosyć jeszcze zaskakująca i nie do końca się do tego przyzwyczaiłam. Także jest tam trochę z tego wrażenia, Natomiast druga część to jest prawie, że transkrypcja dźwięku wiatru. Ja mieszkam w takim dosyć specyficznym miejscu na południu Kopenhagi. Moje podwórko ma kształt trójkąta otwartego z jednej strony i jak wpada tam strumień powietrza, to on wydaje konkretne dźwięki. To są akordy, całe struktury. Bardzo mi się ten dźwięk spodobał i zaczęłam robić nagrania terenowe i część z tych nagrań była inspiracją i prawie, że jakby transkrypcją, która potem stała się drugą częścią utworu dla spółdzielni. A jak zrobiłaś te dźwięki pojazdów przełożone na instrumenty? Czy to jest muzyka z elektroniką? E, nie, to jest wszystko hmm. muzyka, muzyka akustyczna. To jakby nie chodzi o dosłowną transkrypcję, tylko o to, żeby też pokazać, jak ja coś słyszę albo jaką ja mam perspektywę na Dźwięki, jakby nie chodzi mi tutaj za bardzo nigdy o ilustrację muzyczną. A jak to zrobiłaś? Na no jakie instrumenty skomponowałaś tą pierwszą część? Trio smyczkowe, czyli skrzypce, altówka, wiolonczela. Jest flet, klarnet i klarnet basowy, saksofon altowy, fortepian oraz instrumenty perkusyjne. Cztery różne grupy instrumentów i tak też trochę myślałam o tym utworze, że mam warstwę smyczkową, to jest taka warstwa bardzo zbliżona dla mnie do głosu ludzkiego przez taki ogromny potencjał tej mikrotonalności. Można to odczuć jako jedna grupa, kolejna grupa instrumenty dęte i potem reszta. I też jestem ciekawa, jak widzisz kolory tego utworu. Dla mnie to było zaskakujące, że powiedziałaś o re Reflection Nebula, że to jest taki takie ciemne kolory, Bo ja tam ja ten utwór słyszę jako właśnie jasny, a tutaj ten początek jest ciemny. Ja, w jakich kolorach ty go słyszysz? Myślę, że jest to jeszcze ciemniejszy utwór. W Reflection Nebula są tam też takie jakby srebrne oddźwięki. Jest to utwór, który bardzo migocze dla mnie. Jak mówię o ciemnych kolorach, to jest to taka podstawa jakby kolorystyczna. I tak samo jest w zasadzie w Sacred Noise, że jest tam szarość, jest niebieskość, jest taka srebrność, powiedziałabym. I są tam też różne faktury. Są dźwięki, które brzmieć jakby były jak brzytwa, ale są też dźwięki, które się roztapiają w przestrzeni i są półprzezroczyste. Natomiast w drugiej części następuje zmiana. Pojawia się więcej jasności, świetlistości i takiego metalu wręcz. Na jakich instrumentach jest wykonywana druga część utworu? Jest na tych samych, tylko że bez warstw smyczków. Czyli bez skrzypiec, bez altówki, bez wiolonczeli. Flet, klarnet, saksofon... Fortepian oraz perkusja. A czy fortepian jest jakoś preparowany, jak wykorzystujesz fortepian i jakie są instrumenty perkusyjne? Fortepian nie ma tam żadnej szczególnej preparacji, natomiast proszę tam o granie wewnątrz instrumentu. To jest jedna taka nietypowa technika. Na strunach? E, tak, dokładnie jest granie na strunach palcami. Wiodący instrument perkusji to alufon. Są dwa alofony, które są tam wykorzystane i jest też gra smyczkiem na tych alofonach, i to powoduje właśnie ten taki przeszywający dźwięk. Są też krotale, drobne blaszki metalowe i jeżeli kompozytor prosi o, o grę smyczkiem na tych instrumentach, to efekt jest absolutnie fantastyczny. Jest w tym bardzo dużo rezonansu i alikwotów, które się wydobywają. Ten dźwięk jest bardzo głęboki. Sacred Noise Adriany Kubicy-Cypek gra Spółdzielnia Muzyczna z Krakowa. Yeah. Współdzielnia muzyczna w muzyce Adriany Kubicy-Cypek, Sacred Noise. To była Nowa Polska. Za uwagę dziękuję, Ewa Szczecińska. Do usłyszenia. Poezja ukraińska w dwójce. Podczas 32 godzin obowiązywania na rosyjsko-ukraińskim froncie wielkanocnego rozejmu został on naruszony przeszło 10 tysięcy razy. Posłuchajmy wiersza w przekładzie i interpretacji Katarzyny Dąbrowskiej. Ołesia Mamczycz. Bez tytułu. Świat jest zbyt nienaganny, trzeba go zepsuć. Ponadgryzać każdą śnieżynkę, jak bułeczkę, rozsypać rzeźbę terenu, wyłączyć wiatr, włączyć czas. I niech potem się zastanawiają, kto poprzestawiał ludzi, kiedy wszyscy spali. I niech potem szukają wiatru w polu, jeśli zamiast pola błyszczy guzik i automat.